Ćwiczę, ćwiczę, ćwiczenia formalne, ćwiczenia formalne, czyli formalne formalne, zgodne z nowościami One tworzą łap między wszystkimi punktami Porządek musi być wszystko jak należy Praktyczna wiadomość w interesie naszym leży Jak w tej grze, każda inaczej się kojarzy tego wiele jak diagnozu lekarzy nie i tak w jednym miejscu przecięte proste dwie do konstrukcji tej są wzięte każda nowość pozbawiona priorytetu niczym przegrani siły do odwetu od wieków obecne aż po wieków kres po angielski news bo naszemu news o 45 stopni obrócone z zwykła a jednak coś nie jest odbicie lustrzane i jednak coś nie jest bo to on jest żeby wskazać ci drogę dużym wozem Kępi z podpowie Na niebie kolorowo zorzą i połową nocy Wilcze i chradziczu chłodu dotyk, miejsce swoje Na magnesie się mieć zaszczyt Cyk swój ma księżyc, zrobi się okrągły Godzina zero Na zegarka tarczy, wszyscy prawie Na poduszce mają karki Zawsze stanie nowy i z wysączy Wysączy, wysączy, wysączy Wysączy, wysączy Przerażający blask Oślepiam martwe oczy raz po raz Każdy chyba z was już to czuwał, raz podziwiał Zachwycał, raz nie rzucał, Że znowu jak zawsze ta sama monotonia Co blasko świcie, ta sama historia Jest te drużyna wschodząca w górę Jak ryba w wodzie, ja pływam w szumie Codzień ofiary ludzi zasysa w dziurę Tak musi być, on wybija życia nutę Nutę, nutę, nutę, nutę o, to ani mnie, ani ciebie, ani jej, ani jego nie o powstanie, trzeba je namalować obraz na koniec będzie można podsumować mieć ambicje piękna rzecz, pod górę, w tym rzecz do przodu nie wstecz, tak i prawdziwy niebieski zwrot lepiej zawsze być nad, aniżeli pod kontrastujący wszechobecny biały sad lepiej zawsze być pod, aniżeli nad trochę na prawo okręgu ćwierć tu jest ta depresja, miejsce ty świec strój z drugiego, tam na pierwszy plan zachodzi niestety coraz nie krzesył na widowni, biały czy czarny znaczy coś czy nie, a nie ma dwa końce, jak przysłowiowy kij po drugiej stronie góra, o niej śni, może sen to proroczy. obyczę ci jednostki na górze, trudniejszy wieki dwie skrajności, jak ogień i lód, piasek się nasuwa albo w tył, albo w przód ciemnia się, przeżyste, wszystko się staje rodzi się ciemność, obrót ziemi w drugą stronę, Strzałka, nie i nie pozna miejsca. Mieszkam Zdrowia, od zawsze na końcu osiedla. Ginie tu kula gazu, aby uciec. Rodzi setki setek, nad głową po niebie przejść. Coś tu zachodzi, by coś mogło zejść. Zejść, zejść, zejść, zejść. Jalnia znajduje się tu nasza. Skupiona rasa w jednym małym punkcie. Zdziekła plazma, obrała miejsce w zenicie. Moc ludzi kapie na chodniki ulicę. Szukasz pod nogami cienia, jego tam nie ma. Swierczy ci skóra i Pęka ziemia, usycha wszystko, od stają się nudne Takie właśnie w mówieniu. jest, jest, jest, jest, jest, jest